Bajki i baśnie polskie Maciej Wójtyszko Tajemnica szyfru Marabuta Rozdział siódmy Oblężenie Śpioch i Tłuścioch siedzieli wraz z lalą na wspólnym kocu i grali w czarnego Piotrusia. Dotknąłeś, dotknąłeś! Dar się Tłuścioch, usiłując wcisnąć kartę partnerowi. Wcale nie! Zastanawiałem się, czy brać tę pierwszą, czy tę drugą. A ty specjalnie tak nachyliłeś łapę. Oszukaniec, nie nachylałem. Nachylałeś, nie nachylałem. Niech Lala powie, czy nachylałeś. Równocześnie zwrócili się do Lali, aby rozsądziła spór. Lala chcąc pogodzić skłóconych graczy powiedziała Obaj przegraliście. – Ja odgrałam, bo ja na pewno nie mam tej karty. Fumy znieruchomiały. – To znaczy, że chcesz powiedzieć, że jesteś lepsza od nas? – zagadnął tłuścioch. – I że lepiej grasz w czarnego Piotrusia? – dodał śpioch. – A jakże? – My nie umiecie grać, bo gracie niekulturalnie. – My nie umiemy. Wściekle wrzasnęli niedawni przeciwnicy. – Wy, wy! – zachichotała Fumica. – Niewychowani gracze, oto co? Obaj sapnęli dziko i poderwali się z koca. Brakło im słów, by dać Lali właściwą nauczkę. A Lala, jak gdyby nigdy nic, odwróciła się do nich tyłem i zawołała. – Dzień dobry, panie brambo. Czy nie za ciepło w kaloszach? Potrzywając się pod Brombę jaszczur Podszedł do bozowiska Fumów i oświadczył. Dzień dobry. U Glusia w norce bardzo złe tarapaty. Kto to są tarapaty? Zapytał Tłuściuch, który tak jak i jego kolega na widok nadchodzącej osoby zapomniał o niedawnym oburzeniu. Tarapaty złe, bardzo złe. Przyszły z daleka, z burszu. Trzeba je wygnać. A skąd te? Tarapaty wzięły się w norce Glusia. Zdziwiła się Lala. One są chore. Na pewno jakaś tropikalna choroba. Krzyknęła przerażona Fumica. Dżuma albo cholera. Tak, tak. Cieszył się jaszczur. Dżuma. I pani to mówi tak spokojnie? Oburzyła się Lala. Ależ to niebezpieczeństwo dla całej okolicy. Konieczny natychmiastowy alarm. Tak, tak. Alarm! Śpiechowi i tłuściochowi nie trzeba było powtarzać tego dwa razy. Oto znów mieli okazję do wykazania się talentami organizacyjnymi. Do czynnego rywalizowania o względy lali. Biegli po piaszczystej plaży nad strumieniem drąc się w niebo głosy. Alarm! Alarm! Zbiórka! Bromba wzywa pomocy! Dżuma! domu Glusia I znów, jak przed dwoma dniami, wielki pochód składający się z wszystkich plażowiczów ruszył do siedla, Ale teraz brakowało tam dwóch obrońców prawa, Kajetana i Makawitego, którzy dobrze wiedzieli, że popełniają błąd, opuszczając naszą okolicę. Konflikt między uczuciem a obowiązkiem, który ich dręczył przed wyruszeniem do lasu, był w pełni uzasadniony. Wprowadzeni w błąd i buntowniczo nastawieni przez kameleona obywatele uznali, że trzeba pomóc reżysorowi, w którego norce bezprawnie zagnieździli się jacyś obcy przybysze, zarażeni w dodatku tropikalną dżumą. Obok kameleona podążał stary wróbel, usiłując przekrzyczeć bałagan i zorientować się w sytuacji. Jaszczur milczał lub odpowiadał zdawkowo. Tak, tak, tarapaty złe, zadzumione. W ten sposób tłum, depcąc rabatki, przeszedł przez ogród i zatrzymał się pod oknem norki reżysera. Nikt nie miał odwagi wejść do środka. Przez okno widać było jakieś kosmate stworzenie oraz krzątającą się przy kuchni osobę, którą część zgromadzonych znała jako ciotkę Malwinki. Przyglądali się więc w milczeniu, gdy nagle kosmaty stwór dostrzegł zbiegowisko i z przerażeniem skrył się za wysoką poręcz łóżka. Boi się, ryknął śpioch. Widać ma coś na sumieniu. Gniewny pomruk tłumu potwierdził jego zdanie. Niekoniecznie, zapiszczał mały Asiak, Niekoniecznie musi mieć coś na sumieniu. Jakby tyle oczu na mnie patrzyło, to też bym się schował. – Nie broń przestępcy – fuknął go śpioch. Ja – tylko, Ty tylko zawsze byś trzymał z łapuzami – przedrzeźniała go lala. Wtem na progu stanęła ciotka molesta z grzypik. – Witam państwa serdecznie – powiedziała. – I przepraszam w imieniu reżysera Glusia, że dziś nie będzie żadnego filmu. Niestety jego goście trochę się rozchorowali i musiał przełożyć widowisko na następne dni. Sądzę, że innym razem zaszczycicie ów spektakl równie licznym przybyciem co dziś. Wystąpienie to zaskoczyło nieco zebranych, zwłaszcza, że stary wróbel podszedł z elegancją do ciotki, przywitał się i do domu. I nie podepczcie, nie wiadomo, który raz z kolei trawnika wokół norki. Ale kameleon, widząc, że tłum gotów się rozejść, powiedział ponuro. – Tam są tarapaty, złe tarapaty, zadumione”. Właśnie! – krzyknął tuśio Chcecie nas wszystkich zadumić? Bzdura! – wzruszyła ramionami ciotka. – To tylko lekkie przeziębienie pani brąba zna się lepiej, pisnęła Fumica. Ona ma termometr. Pewnie, pewnie, poparli ją inni gniewnym pomrukiem. Jeżeli to takie lekkie przeziębienie, to niech sobie idą chorować gdzie indziej. Podsunął śpioch. Tak, tak, poparł go jaszur. Niech sobie idą. Gluś Fikander Puciek i Malwinka wpadli z na podwórko. Co tu się dzieje? Zapytał Gluś. Precz z glosiem! Pisnął ktoś z tłumu. To pan, panie reżyserze, powinien wyjaśnić, co tu się dzieje. Natarła na niego Lala. Sprowadza pan podejrzanych osobników, w dodatku zarażonych tropikalnymi zaliskami. Jeszcze się pyta. Ale to pomyłka! – Nikt nie jest zarażony. – Pani Brąba sama to stwierdziła. Gluś spojrzał pytająco na Brąbę. – Tak, tak. Zatrzymał się niezdecydowany. – Pozwólcie mi wejść do norki. Zaraz się dowiem. Tłum falując gniewnie rozstąpił się przed czwórką przyjaciół. – Nie mówiłem – powiedział gorzko tarapat. – Prześladowca działa. Sądzisz, że to robota twojego wroga? Znam to zbyt dobrze. Tyle razy przeżywałem podobne chwile. Pod kogo mógł się podszyć? Zastanowił się Gluź. Wygląda na to, że pod... Pod... Chyba masz rację. Niespodziewanie zgodził się z nim buciek. Wyjaśnijcie nam wreszcie, o co chodzi. Rzechnęła się Malwinka. Nic nie wiemy. Tarapata ściga w róg, który rozsiewa o nim fałszywe pogłoski. Pod burza. To zdołałam zauważyć, powiedziała ciotka. Nazywa się on... Tarapat położył palc na ustach. On nie ma imienia. Jest wszędzie i jest nieuchwytny. Nie siejmy paniki. Trzeba się stąd zabierać. Gdy tylko my się stąd zabierzemy, w osiedlu zapanuje spokój. Chodźmy chłopcy. Malcy czujnie wysunęli się spod kołdry i stanęli gotowi do podróży. Glusia ogarnęła wściekłość. – To mnie jeszcze nie znasz – powiedział. Otworzył szeroko okno i zawołał do zebranych. – Tarapaty nigdzie stąd nie pójdą. Są moimi gośćmi. Wszelkie pogłoski o ich chorobie są fałszywe. Każdy, kto ma zamiar odwiedzać moje kino, proszony jest o przybycie w porach wyznaczonych na seanse. Na podstawie poufnych danych wiem, że to prawdopodobnie bromba. Spojrzał niepewnie. Bromba wyglądała jak bromba. Nawet jeśli zachowuje się dziwnie, nie powinien jej pochopnie oskarżać. Że to prawdopodobnie bromba. Ma niepełne informacje. Przepraszam, żegnam. Ciotka aż klasnęła z zadowolenia. – Doskonale im tam powiedział, młodzieńcze. Tak trzeba. Tarapat jednak pokręcił smutno głową. – Ten ktaś ich na pewno dobrze podburzy. On łatwo nie rezygnuje. Jakby na potwierdzenie jego słów oszyły brzęknął kamień. Gluś znowu otworzył okno. – Pręż z Gluściem! – darł się śpioch. – Prędź z tym awanturnikiem! – nie muszę chodzić na jakieś marne filmy, piszczała Lala. Dość tych głupich rozrywek. Zdrowie ważniejsze. Zastosujmy oblężenie, wrzeszczał tłuszczoch. Kolejny kamień uderzył Glusia w ramię. Przerażony za trzasną okiennicę. Zgodnie z tym, co mówiły tarapaty. Zdrada kradła się najmniej spodziewaną szczeliną. Przy Nulek nie mógł docucić brąby. Leżała na jego niewielkim posłaniu i powtarzała w gorączce. – Ja jestem tam, gdzie jestem. Nie mam mnie tam, gdzie mnie nie ma pomocy. Nadchodziło popołudnie, a Maligna nie ustępowała. Wreszcie biedna ofiara zapadła w nerwowy, przerwany drgawkami sen. Nulek postanowił szybko iść do Kajetana, opowiedzieć mu o nieszczęśliwym wypadku. Miał nadzieję, że Kajetan i Makawity dopomogą mu i doradzą. Szedł więc śpiesznie, rezygnując z utartych szlaków, po prostu wzdłuż strumienia. Pociągnął za taśmę dzwonka raz, drugi. Mimo, że dzwonienie rozlegało się w całym domu, nikt nie otwierał. Gdy pociągnął po raz trzeci, szczęknęło coś nad drzwiami i zabrzmiał głos Makawitego. Wychodzimy wieczorem do lasu. Szukać śladów, brąby i glusia. Nie wiemy, kiedy wrócimy. To, co słyszysz, szanowny gościu, to nagranie magnetofonowe. Bądź łaskaw odwiedzić nas nieco później. Łatwo powiedzieć nieco później. Przy tym, co zorientował się, że coś poważnie zagraża bezpieczeństwu osady. Zaginął gluś, bromba nieprzytomna, detektywi w akcji. Z tych, których obdarzał pełnym zaufaniem, pozostali więc tylko Puciek, bibliotekarz, fikander i malwinka. Ruszył do biblioteki, załamotał, pusto. Popędził do mieszkania fikandra i malwinki, na werandzie nikogo. Zapukał jeszcze raz i jeszcze nic. Głucha cisza. Przerażony zawrócił nad jezioro, miotany obawami o samopoczucie brąby. Gdyby, miast poruszać się cały czas korytem strumienia przed na którąś z wyższych roślin, zobaczyłby, że całe osiedle jest równie wyludnione. Tylko wokół domu Glusia kłębi się tłum kopiący rowy, znoszący kamienie, pokrzykujący. A wśród tego tłumu dostrzegłby może drugą brąbę, identyczną jak ta, która brodziła u niego na tratwie a może nawet podobniejszą, bo w chusteczce i z torbą. Słońce zachodziło krwawo. Wypuszczcie na razie fikandra i malwinkę, poprosił gluś z zaledwie uchylonej okiennicy. Co ich obchodzą nasze spory? Wszyscy dobrzeście, wołała lala. A malwinka też dobra sprężynka. Zwariowani. Zwariowali, powtarzał stary wróbel z rozpaczą, spoglądając na zniszczenia. Co wy wyprawiacie? Dlaczego sprężynka, a nie zegarynka? Zdziwił się mały Asiak. Nie siejcie mi tu zamieszania, wymyślał obu dłuściów. Lepiej włączcie się do walki z dżumą i z nieodpowiedzialnym wystąpieniami, Glusia. Zwariowali, zwariowali zupełnie jęczał stary wróbel na widok pięciu paćków i trzech esiaków ciągnących przez klomby zdezolowaną, zardzewiałą pompę. Brombo, opamiętaj się! Po co te barykady? Brombo odpowiedziała mechanicznie. Tarapaty złe, bardzo złe. duma. Ale na co barykady? I czy nie można wypuścić fikandra i malwinki? Kameleon chytrze przechylił głowę. Można? ale nie razem, po kolei. Wychodźcie, wy tam, krzyknął śpioch. Najpierw Malwinka. Wewnątrz norki zapanowało zamieszanie. Malwinka nie chciała iść bez Fikandra, oboje nie chcieli opuścić przyjaciół, a tarapaty powtarzały wciąż, że sobie pójdą i w ten sposób zakończą się ich kłopoty. Wreszcie Gluź zdecydował. – Malwinka i Fikander muszą iść. Może sprowadzą pomoc, dowiedzą się, czemu telefon u chrumpsa i kota nie odpowiada. A dzięki temu nam starczy pożywienia na dłużej. Fikander przyznał mu słuszność. Zamachnął białą chusteczką i krzyknął – Malwinka wychodzi. Malwinka wysunęła się przez drzwi, zbiegła po schodkach, pokiwała uwięzionym łapką. Wikander widział, jak zmierza wraz z brąbą w kierunku łąk. Po chwili brąba wróciła, a oblegający wypuścili poety. Zaprowadzę cię do malwinki – rzekła brąba kameleon. – Chodź. Poprowadziła go w łopiany i powiedziała – Poczekaj. Usiadł na kamieniu z niepokojem, wypatrując powrotu malwinki. Przybiegła sama, bez brąby. Uradowany skoczył naprzeciw, złapał za łapkę. Czemu masz takie zimne łapki, malwinko? Zdziwił się. Grunt to spokój. Wszystko będzie dobrze. Wyrwała łapkę. Gniewasz się na mnie? Spytał zdziwiony. Tak. Dlaczego? Czy postąpiłem niewłaściwie? Nie. — Więc czemu? Malwinka milczała. Straszne przeczucie rozdarło umysł Fikandra. Spojrzał w panice w jej chłodne, niebieskie oczy. Patrzyły beznamiętnie, obco. Zadrżał. Malwinko, a może ty już mnie nie kochasz? — Nie kocham. Ziemia zakołysała się poecie pod nogami. Czy to sen? Czy to jego Malwinka? Jedyna, ubóstwiana, umiłowana, oczy, łapki, wszystko takie samo jak zawsze, ale, ale... Idź sobie. Och, teraz przejrzał, okrutna i grała z jego uczuciem, drwiła sobie z niego, żartowała. Wszystko, wszystko było na niby. On pisał wiersze, pracował, a ona? Ona traktowała go jak zabawkę, którą można porzucić zawsze, choćby teraz, w najmniej spodziewanym momencie. Chciał jej coś powiedzieć, coś, co by... Obraziło, rozłościło Coś, co by ją przebłagało Zimne, okrutne, stalowe spojrzenie Ani cienia współczucia Ani odrobiny zainteresowania Och, podła, podła Łamiącym się głosem powiedział Gdzie mam iść? Gdzie chcesz? Oczywiście nic ją nie obchodzi, gdzie on pójdzie. Nic. On ją w ogóle nie obchodzi. On się nie liczy. Jest tylu pięknych, odważnych, szlachetnych, choćby Kubrick albo któryś z Fumów. Usiadł ponownie na kamieniu, ale zaraz wstał. Dobrze. Pójdę. I zataczając się jak pijany ruszył przed siebie włopiany. Nie pobiegła za nim. Nie zawołała. Wszystko skończone. O dwadzieścia metrów dalej prawdziwa malwinka z drżeniem serca oczekiwała nadejścia fikandra. Przyszedł wreszcie, ale zamiast jak zwykle podbiec i powiedzieć coś miłego, stanął nieruchomo w odległości czterech kroków. Jakże się cieszę, że cię już wypuścili ci szaleńcy, powiedziała ruszając na spotkanie. Czemu masz taką zgnębioną minę? Nie zrobili ci krzywdy? Nie. No to głowa do góry. Pójdziemy poszukać Kajetana i Makawitego. Chodźmy. Wyciągnęła łapkę, ale Fikandar nie podał swojej łapki. Łapka Malwinki zawisła chwilę w powietrzu, a potem opadła. Masz do mnie żal, że wyszłam pierwsza? Mam. Ale przecież sam tego chciałeś. Tak. Jesteś niesprawiedliwy, Fikandrze. Jestem. Malwinka pomyślała, że Fikander znów dostał tak charakterystycznej dla siebie melancholii. Poeta czasem miała takie dobrze znane Malwince napady smutku, które tylko ona potrafiła rozwiewać. Ułożyłam sobie, siedząc tutaj, taki żarcik. Posłuchaj. Gdy się język plącze, trudno rzec Malwinie, czy to chrząszcz brzmi w trzcinie, czy też brząszcz trzmi w chrzcinie. Wikander milczał. Jego smutek musiał być ogromny, skoro on, poeta, nie wyraził swego zdania, nie pochwalił, nie doradził. Malwinka postanowiła zastosować kurację uderzeniową. Zmaszczyła nosek, przyłożyła obie łapki z boków i zatrzepotała radośnie to go zawsze rozśmieszało. Teraz nawet nie mrugnął. Malwinka milczała jakiś czas, a potem powiedziała. Przepraszam cię, jeśli postąpiłam niewłaściwie. Przepraszam, ale przestań się już boczyć. Idź sobie. W pierwszej chwili nie zrozumiała. Co mam zrobić? Iść sobie. Tego było za wiele. Fikander ją wyrzucał. Jej Fikander, jej dobry, wyrozumiały Fikander. Widocznie niechcący zrobiła coś strasznego. Fikandrze, powiedziała szybko, postaram się naprawić swoje postępowanie, ale wyjaśnij mi, co się stało. Nic, idź sobie. Malwinkę zalała fala gniewu. Kocha go, to prawda, ale nie może mu wybaczyć takiego traktowania. Powinien wyjaśnić, o co ma pretensje. Nigdy taki nie był. Nigdy! Nagła wątpliwość zrodziła się jej w głowie. Czy ty mnie jeszcze kochasz? Zapytała cichutko najciszej. Nie. Nie? Zadziewięczało jej w głowie tysiącem ech. Nie, nie, nie. Co mogła powiedzieć? Odwróciła się i pobiegła przed siebie, jak najdalej, jak najdalej od tamtego miejsca. Zaś zadowolony kameleon super, który potrzył się raz pod jedno, raz pod drugie, wraca już jako bromba do oblegających norkę mieszkańców. Puścili także Pućka, krzyczy na powitanie stary wróbel. Przecież nie można dopuścić do tego, żeby jego biblioteka była nieczynna. Kameleon rozważa tę wiadomość. Wydostanie się pućka może być groźne, ale można je także wykorzystać. Rozdział ósmy. Bezradność. Detektywi zmarnowali cały dzień na poszukiwanie w mieście porywaczy Glusia. Wypytywali gołębie, przesłuchiwali koty i innych znajomych Makawitego. Poprosili Pciucha o przejrzenie przesyłek pocztowych. Wszystko na próżno. Pod wieczór byli już pewni, że albo prąba się pomyliła, albo wywiodła ich w pole. Obie możliwości były tak przygnębiające, że postanowili czym prędzej wrócić do osady. Właśnie skręcali z asfaltowej szosy na ścieżkę zasłużonego zbieracza jagód, gdy naprzeciwko zamajaczyła jakaś postać. Przez ramię miała przewieszony węzełek, a o jej zbliżeniu uprzedzało żałosne pochlipywanie. – Hej! – mruknął kajdan. – Czyżby to była Malwinka? – Malwinka? – Malwinka! – potwierdził kot. – Miałeś rację, mówiąc, że popełniliśmy błąd. – Malwinko! Malwinko! – zawołał. – Dokąd to o tej porze? Malwinka dygnęła grzecznie i powiedziała – Odchodzę do miasta. Zebrałam tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Powiedzcie mu. Nie, nic mu nie mówcie. – A cóż ty chcesz robić w mieście, moja złota? Makawity ze zdumienia złapał się za wąsy. – I gdzie jest vikander. Na dźwięk tych pytań Malwinka rozpłakała się natychmiast i zawstydzona odwróciła się, by oprzeć główkę o najbliższe drzewo. – Tak też sądziłem – mruknął Kajetan. O co się posprzeczaliście? – O nic, o, o nic – dumnie odparła Malwinka. – Po prostu postanowiłam zamieszkać w mieście, w dużym mieście, gdzie nikt nigdy nie… Makawity pogłaskał ją po główce i łagodnie uspokajał to na pewno wszystko się wyjaśni. Takie straszne nieporozumienie. Postaramy ci się pomóc. Mnie nikt nie może pomóc. Z rozpaczą odparła nieszczęsna. Nikt. Nawet największy detektyw świata. Nie doceniasz możliwości Kajetana, miękko powiedział Makawity. Lepiej opowiedz nam, co się stało. Malwinka uświadomiła sobie, że Gluś prosił o odszukanie dwójki przyjaciół, ale ona, przybita rozmową z Fikandrem, zupełnie o tym zapomniała. Wzięła oddech i powiedziała szybko. Tam jest straszna awantura. Gluś sprowadził swoich kości, te tarapaty, a Bromba twierdzi, że oni mają dżumę. A Fumy, Esiaki i Paćki otoczyły norkę Glusia i chcą ich wygnać. A Fikander... Zabrakło jej tchu i znów zasłoniła się rękawem. A Fikander powiedział ci coś nieprzyjemnego, a ty się obraziłaś i zostawiłaś go samego. Dokończył chrums. Powiedział tylko, co myślał, odrzekła. I lepiej, że powiedział. To nawet szlachetnie z jego strony. Malwinko kochana, sama widzisz, ile mamy obowiązków. Musimy czym prędzej wracać i lepiej, żebyś i ty wróciła z nami. Poprosił Kajetan. Nie, nie, nie mam mowy, idę do miasta. Teraz, wieczorem. Nie mogę tam wrócić, nie chcę. Makawity bezradnie rozłożył łapki. Ciężki orzech do zgryzienia. Nagle wpadł mu do głowy pomysł. A gdybyś tak zatrzymała się u nulka. Jeżeli rano będziesz się opierać przy wyjeździe, to proszę bardzo. Świetna rada, pochwalił go przyjaciel. I my nie stracimy czasu. A zapewniam cię, że jest on obecnie bardzo drogi. Liczy się w minutach. Zrozumiała, że swoją własną tragiczną decyzję musi zmienić ze względu na powagę chwili. Teraz, gdy ochłonęła zbyt dobrze, pamiętała Glusia uderzonego kamieniem, przerażone spojrzenie małych tarapaciątek. Słabym kiwnięciem wyraziła zgodę na propozycję kota. Naprzód, naprzód, popędził ich kajetan. Czuję, że sprawy zaszły za daleko. Fikanter stał na skarpie spoglądając w głębie jeziora, która ciemniała wraz ze zbliżaniem się nocy. – Nigdy już nie napiszę wiersza, – myślał, Nie werycytuję go w gronie przyjaciół. Nie zbiorę klasków. Gluź będzie musiał radzić się kogoś innego. Małe siaki nie będą dawać mi kwiatów na spotkaniach autorskich. Jeżeli ktoś o mnie wspomni, to tylko szeptem. A to ten, którego zgubiła nieszczęśliwa miłość. Cóż, romantyk! otrząsnął się, aż uszy załapotały. Ksina tafla wody wyglądała złowieszczo. Napisał patykiem na dochodzącej do skarpy ścieżce. Ona niczemu nie jest winna. Starł napis szybko. Wybaczam ci, Malwino. Ale i to zdanie wydawało mu się niewłaściwe. Żegnaj i zapomnij. Pisząc zbliżył się niebezpiecznie do krawędzi. Co ty wyprawiasz? Usłyszał nad sobą głos Chrumsa. Żebym jeszcze i z wami musiał mieć kłopoty. Poeta wyprostował się zaskoczony i zaczął zjeżdżać w dół po mulistej skarpie, wprost do jeziora. Kajetan błyskawicznie chwycił go za ucho. – Pomóżcie mi! – krzyknął do zbliżających się Makawitego i Malwinki. – Pomóżcie, bo się utopimy! Makawity skoczył jak z procy, wyciągnął łapę. Malwini nie pozostawało nic innego jak ruszyć za nim. Ale podmokły, zdradliwy grunt osuwał się niebezpiecznie. Glina ślizgała się pod nogami. Zanim wreszcie wydostali się z powrotem na ścieżkę, tylko Malwinka wyglądała jako tako. Kot miał pozlepiane futerko. Kajetanowi muł wypełnił nawet kieszenie, a poeta przypominał bardziej własny gliniany pomnik niż żywe stworzenie. Całe szczęście, że stąd już widać trawę psztymucla! sapnął ocierając pod z czoła kajetan. Naprzód. Kander i Malwinka stali niezdecydowani. To rozkaz, zakomenderował Chrums. Ogłaszam stan wyjątkowy. Słuchać rozkazów. Ruszyli. Te fumy zupełnie dały się ogłupić, stwierdził Gluź, patrząc przez szparkę w oknie na straszliwe zniszczenia dokonane przez oblegających. I właściwie nie wiadomo, czego chcą. Skoro nas otaczają, to nie uciekniemy. A Podobno właśnie chodzi o to, żeby nas wypędzić. Bardzo się cieszę, że na stare lata zobaczyłam kogoś tak otumanionego, oświadczyła ciotka molesta z grzypik. Bo to rzadki przypadek. Trzeba mieć nadzieję, że w nocy ochłoną, powiedział Gruś. Większość z nich nienawidzi pracować. A czuwanie nocą to przecież praca. Jakby w odpowiedzi wokół domu zapłynęły ogniska, zaś kilka małych fumic rozpoczęło wędzenie kiełbasek. No tak – gorzko rzekł Luś, wokół mojej norki. Norki, która zawsze była ostoją kultury. Norki, gdzie mieści się prawdziwe eksperymentalno-kino czy barbarzyńcy urządzają sobie hulankę. A ja wyświetlałem im tyle filmów umoralniających. Jak to właściwie jest z tym wpływem sztuki na życie? Gdyby moje filmy zostawiły na nich jakiś ślad, gdzie tam? Machnął z rezygnacją łapką. Na nas zostawiły. Gorąco zapewniał najstarszy tarapat. I żeby udowodnić ów wpływ, zaczął myć zęby dopiero co otrzymaną szczoteczką. Dwaj pozostali uczynili to samo. Ich ojciec siedział w kącie, bardziej szary niż zwykle. Gluś wciąż zapewniał go, że byle tylko utrzymać się do powrotu Kajetana i Makawitego, a sprawy wezmą inny obrót. Przed godziną mały Asiak wrzucił im karteczkę od Pućka, w której dzielny bibliotekarz donosił, że w domu detektywów nie ma nikogo. Urządzenie magnetofonowe odpowiada, że poszli szukać Bromby, a on sam, Puciek, jest bezsilny. Szczerze mówiąc podejrzewa Brombę, że coś z nią jest nie w porządku. Przekonał o tym dwóch oblegających, ale z ostrożności nie wymienia ich imion. Fikander i Malwinka przepadli. Puciek zamierza udać się na poszukiwania. List nie dodawał wprawdzie zbyt wiele otuchy, ale dla tarapata przyzwyczajonego do faktu, że dzięki zabiegom kameleona super, wszyscy, dosłownie wszyscy występują przeciwko niemu. Ta karteczka, życzliwość glusia, humor ciotki stanowiły małe promyczki nadziei. Momentami tylko w przypływie rozpaczy chciał zabierać dzieci i uciekać z norki, ale molesta z grzypik paraliżowała jego wystąpienia gderliwym strofowaniem. – Wyrodny ojciec, po prostu wyrodny ojciec. Gdzie pan chce lecieć, panie tarapat? Źle panu? Należy przestrzegać higieny i gwizdać na fumy. – A mówiłaś ciociu, że to nieładnie gwizdać. Wtrącił się średni synek. Malcy wyjątkowo szybko przywiązali się do nowej cioci i wypytywali ją o różne rzeczy, gdy tylko nadarzyła się okazja. Oczywiście, że nieuchwady nie, poprawiła się pani z Zgrzybek, ale chciałam pocieszyć waszego tatusia. To na pocieszenie można gwizdać? nie ustępował malec. <śmiech> – Jak się jest dorosłym, to można. – A kiedy my będziemy dorośli? Jak nauczycie się fruwać? – niespodziewanie wtrącił ojciec. – Dosyć tych pytań. – Ja już trochę umiem. – zawołał najstarszy, wzbił się prawie pod sufit i gwizdnął przeraźliwie. Z podwórka doleciał ich podobny gwizd. To mały Asiak dawał znać, że jest z nimi. Wyjaśnijmy po kolei, powiedział Kajetan. Malwinka i Fikander utrzymują, że Bromba przez cały dzień chodziła po okolicy. Natomiast Nulek twierdzi, że znalazł ją rano nieprzytomną. Zgadza się? Zgadza. A zatem pojawia się pytanie, czy mogą być dwie Bromby. Na te głośno wypowiedziane słowa brąba podniosła się na łapkach i nieprzytomnym głosem zajęczała: Brąba jedna, jedna to ja, on to nie ja, nie. Makawity już wymyty i elegancki usiadł przy wciąż nieprzytomnej bohaterce i znów usiłował ją cucić. Okrutny jad, trzeba było zastosować odtrutkę. Zwrócił się do przytymucla. – Masz może zsiadłe mleko? Nulek miał na szczęście cały garnuszek zsiadłego mleka. Powoli przez pustą trzcinę i lejek zaczęli skomplikowaną operację wprowadzenia zsiadłego mleka do brąby. Gdy skończyli, ponownie wypowiedział się chrums. – Myślę że kiedy się odsknie potwierdzi nasze podejrzenia ktoś bardzo podobny do niej może jakaś jej daleka kuzynka zajął jej miejsce i w przebraniu podburzył mieszkańców ale czemu akurat przeciwko Glusiowi i Tarapatom zastanawiał się głośno Makawity może jest w zmowie z jakimś wrogiem Tarapatów albo sama jest ich wrogiem idziemy do osiedla Chrums zawahał się. Zbyt szybkie ujawnienie zorganizowanej akcji może spłoszyć przeciwnika. Ktoś inny zadowoliłby się może tym rozwiązaniem, ale nie on, szermierz prawdziwej sprawiedliwości. Zawsze drażniła go bajka o trzech świnkach i o wilku. W bajce tej najmądrzejsza świnka ochroniła pozostałe przed złym wilkiem, który odchodził do innego lasu. Bardzo niedobra bajka, mawiał Kajetan. Wilk poszedł gdzie indziej i zjadał inne świnki. To nie jest rozwiązanie, tylko odsunięcie problemu. Kajetan uważał, że trzeba przestępców albo poprawiać, albo przykładnie karać. Taki już był. Lepiej byłoby tu sprowadzić tarapatów wraz z Glusiem, zawyrokował. Tak, żeby nikt ich nie zauważył. – dodał makawity. Zamyślili się obydwaj. Nagle podskoczyli olśnieni. Jeśli już raz zaczął kajetan, a potem zapewne drugi uzupełnił kot, to w takim razie powinien trzeci. Zakończył chlums. – O co wy mówicie? – zdziwił się zaciekawiony przy tym ucale o tym, że nadeszła noc i że tarapat umie fruwać z glusiem w pazurach wyjaśnił Makawity. Prawdopodobnie przez zaśmiał się Hroms. Prawdopodobnie. Stary wróbel z poważną miną zaciągnął Asiaka za dmuchawce. Czy mama pozwoliła ci biegać nocą? Dlaczego nie śpisz? Jestem za wcześnie na spanie przecież są wakacje! Sprawiedliwiał się, mały Asiak. Dwunasta godzina w nocy, to za wcześnie? Już dwunasta? Wujku, wujku, powiedz mamie, że ja myślałem, że na twoim zegarku jest ósma i że mi się pokręciło. Proszę cię. No dobrze, już dobrze. Ale teraz słuchaj, mały. Kajetan ogłosił stan wyjątkowy. Wrócili. Asiak podskoczył z radości. Siedź cicho i słuchaj. To, że oni wrócili, to tajemnica, rozumiesz? Rozumiem, wujku. Czy możesz rzucić jeszcze jeden kamień do norki? Kiedy ja wcale... Wiem, masz tu kartkę. Ja nie mogę rzucać kamieniami, gdyż wyglądałbym podejrzanie. Tego nie trzeba było Asiakowi powtarzać. Złożył kartkę w kostkę, podbiegł, gwizdnął przeraźliwie i cisnął z rozmachem celując w samo serduszko okiennicy. Brzęknęła szyba. Śpioch, który drzemał otulony kocem, przebudził się i pochwalił. Brawo, mały. Jutro na pewno ich wykurzymy. Prawda, Brombo? Ale Brombe nigdzie nie było. Pum pomyślał, że zapewne poszła odwiedzić bibliotekę, gdyż na piętrze u Pućka zapaliło się światło. Tymczasem Gluś radosnym szeptem czytał oblężonym. Gluś z tarapatem powinni przybyć tej nocy na tratwę Nulka drogą, którą raz już odbyli. K i M. Drogą, którą raz już odbyli? Zastanowił się Gluś. Jaką drogą? Sądzę, podsunął nieśmiało tarapat, że chodzi o komin. Rzeczywiście! Reżyser stuknął się w czoło. Czy dwaj mają świetne pomysły? To nasz tatuś miał ten pomysł. Dumnie sprostował najstarszy syn. Koniec rozdziału ósmego.